Tutaj mamy. Kochani bracia i siostry, będziemy rozpoczynać z małym już poślizgiem, chociaż tak jak zawsze mówimy, nie rozpoczynamy tutaj teraz, tylko już kiedy się witamy i rozpoczynamy naszą społeczność, witając się, dzieląc się tym, co dzieje się w naszym życiu, co przeżywamy, ale tutaj wspólnie razem rozpocznijmy. Może powstańmy i pomódmy się, aby Pan Bóg błogosławił ten nasz wspólny czas. Wiem, że jeszcze jakieś osoby mają dojechać, ale już dłużej nie będziemy czekali. Kochany Ojcze, dziękujemy za kolejną możliwość zgromadzenia się w imieniu Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Zbawiciela, który odkupił nas swoją drogocenną krwią abyśmy byli Twoim wybranym ludem, abyśmy składali Tobie owoc warg, które wyznają Twoje imię. Prosimy, byś błogosławił to nasze dzisiejsze zgromadzenie, byś mówił do każdego z nas, byś pociągał nas ku sobie, byś objawiał się nam, byś przemieniał nas w Twojej obecności na Twój święty obraz. Prosimy o działanie Twego Świętego Ducha w naszych sercach, o... Zbawienie tych, którzy jeszcze nie są zbawieni, którzy jeszcze nie uwierzyli w Ciebie i pokrzepienie, posilenie nas wszystkich, którzy uznaliśmy Ciebie za naszego Pana i Zbawcę, którzy potrzebujemy każdego dnia Twojej świeżej, nowej łaski. Bądź wywyższony z każdego serca na tym miejscu i niechaj nasze uszy, nasze serca będą otwarte na to wszystko, co Ty masz nam do powiedzenia a też aby z naszych serc płynęło Tobie pełne czci i uwielbienia, wywyższenie dla Ciebie, uwielbienie Ciebie, chwała Tobie. Amen. Usiądźmy proszę. Przed nami dzisiaj księga proroka Malachiasza. Teraz zrobię tylko kilkunastominutowy wstęp, a później po naszej modlitwie Pieśniach Będziemy kontynuowali rozważanie tej księgi. To już ostatnia księga Starego Testamentu, więc jestem uradowany z jednej strony, że udało nam się przejść przez wszystkie księgi Starego Testamentu, rozważając kolejno ich poselstwo. I dzisiaj jesteśmy przy ostatniej księdze, która jest równie ważna jak każda poprzednia. Jeśli otworzycie pierwszy rozdział i pierwszy wiersz, czytamy tutaj, że Malachiasz otrzymał brzemię, ciężar od Pana, Jahwe. Brzemię słowa Jahwe do Izraela przez Malachiasza. Malachiasz był ostatnim prorokiem, który pozostawił zapis swojego proroctwa w pośród zbioru zwojów, które my dzisiaj nazywamy Starym Testamentem. Po Malachiaszu, Boży głos proroczego przesłania za Milku na jakieś 400 lat, aż do przyjścia Jana Chrzciciela, który wypełnił proroczą zapowiedź, którą znajdujemy w trzecim rozdziale tej właśnie ostatniej księgi Starego Testamentu, gdzie czytamy, Bóg mówi, oto posyłam mego posłańca który przygotuje drogę przed moim obliczem. Podobnie jak Nachum czy Habakuk, Malachiasz nazwał swoje przesłanie brzemieniem, ciężarem, który musiał dźwigać. Prorocy byli ludźmi, którzy dźwigali osobiście odczuwali brzemię Boga Jahwe, ponieważ Bóg dawał im wgląd w ludzkie serca i dawał im wgląd w problemy Bożego Ludu. Zadaniem proroka nie było wygładzanie problemów, ale ich naprawianie. I było to trudne zadanie. Malachiaszowi nie było łatwo zedrzeć maskę płytkiej pobożności z kapłanów, obnażać ich religijną obłudę. Nie było łatwo powtarzać ludziom skarg, które potajemnie lub głośno wyrażali przeciwko Bogu. Ale do tego właśnie Malachiasz, jak i inni prorocy, zostali przez Boga powołani. Imię Malachiasz oznacza mój posłaniec. Nie wiemy tak naprawdę, czy było to faktycznie jego imię, ponieważ nigdzie w Biblii nie znajdujemy drugiego Malachiasza, człowieka, który by nosił takie imię, czy też był to tytuł bezimiennego proroka. Słowo posłaniec pojawia się w tej księdze w odniesieniu do trzech różnych osób. A więc autor tej księgi jest nazwany Malachiaszem, moim posłańcem. Później, jak czytaliśmy ten pierwszy wiersz z trzeciego rozdziału, Jan Chrzciciel jest nazwany posłańcem i później sam Pan Jezus Chrystus jest nazwany posłańcem Przymierza. Malachiasz był ostatnim Spiszących proroków, ale nie napisał nic o sobie. Nie mamy żadnych biblijnych informacji o jego pochodzeniu, o jego powołaniu do tej służby, czy też jego osobistym życiu. To, co ważne dla Bożych posłańców, to poselstwo, które przynoszą, a nie kim oni są. I to jest niezwykle ważne. Słuchając ludzi, słuchajmy, czy rzeczywiście mają brzemię Boga, czy przynoszą poselstwo od Boga, czy też mówią o sobie. Opowiadają swoje historie, swoje doświadczenia, swoją opisują Wam swoją duchowość. Czytając Boże Słowo widzimy, że ci Boży posłańcy bardzo niewiele mówili o sobie. Właściwie w wszystkich tych księgach proroczych mamy tylko krótkie wzmianki na ich temat. Czasami tylko imię Ojca, czasami tylko miejsce, z którego pochodzili, a później mamy poselstwo Boga. I myślę, że to jest zdrowa proporcja. Kiedy stajemy, aby mówić w imieniu Boga, nie głosimy siebie samych ale głosimy naszego Pana Jezusa Chrystusa, głosimy Jego Ewangelię, głosimy Boże Słowo. W roku 538 przed Chrystusem Cyrus, król perski, wydał dekret, zgodnie z którym Żydzi, jak też ci z innych narodów, którzy byli w niewoli babilońskiej, mogli powrócić do swojej ziemi Żydzi mogli wrócić do Judei, mogli odbudowywać świątynię. Czytamy o tym w drugiej Księdze Kronik, w Księdze Zdrasza i widzimy, że około 50 tysięcy Żydów podjęło to wyzwanie, by wrócić do tej ziemi, którą Bóg im dał i w 515 roku przed Chrystusem po wielu przeszkodach Udało im się ukończyć budowę świątyni w Jeruzalemie. Ezdrasz przybył do nich w 458 roku przed Chrystusem. 13 lat później, w 445 roku, Nechemiasz został ich namiestnikiem i służył im przez następne 12 lat. Gdy Nechemiarz na pewien czas powrócił do Suzy, aby tam pełnić swe obowiązki przy boku króla perskiego, widzimy, że sprawy w Jerozolimie zaczęły się szybko pogarszać. Kiedy Nechemiarz powrócił, musiał podjąć drastyczne kroki w celu naprawy tego, co działo się w Jerozolimie podczas jego krótkiej nieobecności. I bardzo możliwe, że prorok Malachiasz został powołany w tym właśnie czasie, aby ujawnić grzechy ludu i wezwać Boży Lud do pokuty, do opamiętania, do zawrócenia do Boga. Problemy opisane w księdze Nehemiasza i Ezdrasza pokrywają się z tym, co znajdujemy w księdze Malachiasza. A więc widzimy, że gospodarka była w kiepskim stanie. Widzimy rozwody wśród Izraelitów, mnożące się rozwody, widzimy małżeństwa z poganami. Widzimy religijną lekkomyślność, lekceważenie Boga, ucisk biednych, brak troski o tych, którzy znajdowali się naprawdę w trudnym położeniu materialnym. Brak wsparcia dla służby w świątyni i ogólna pogarda dla pobożności. Dla Judy ewidentnie był to czas duchowego niżu. Potrzebowali korekty, potrzebowali wskazań Bożego Słowa. I przewodni temat tej Księgi Malachiasza to okazywanie szacunku dla Boga poprzez prowadzenie pobożnego życia. To jest przewodni temat tej Księgi. Zobaczmy na jedenasty wiersz pierwszego rozdziału, gdzie Bóg karci ich za brak miłości we wcześniejszych wierszach, za niewiarę w Jego miłość. I w jedenastym wierszu mówi, jeśli oni Go nie będą chwalić, jeśli oni nie okażą Mu właściwej czci, więcej, nawet jeśli. To Bożym pragnieniem jest to, żeby Boże imię było czczone na całej ziemi. Od wschodu słońca aż do jego zachodu moje imię będzie wielkie wśród narodów. Na każdym miejscu będą składane mojemu imieniu kadzidło i czysta ofiara. Moje imię bowiem będzie wielkie wśród narodów, mówi Jahwe zastępów. A więc to jest to, czego Bóg szuka. Bóg szuka chwalców, którzy będą go czcili, jego imię będą z czcią wyznawali, gdzie będzie czysta ofiara, jego imię będzie wielkie wśród narodów. Pewna siostra beształa kaznodzieje w jednym zborze za głoszenie serii kazań na temat grzechów popełnianych przez świętych. Przekonywała go, że grzechy chrześcijan są inne, nie są takie jak grzechy innych ludzi. I kaznodzieja zgodził się z nią i powiedział tak nie są takie same. Są gorsze. Są gorsze, ponieważ gdy wierzący grzeszą, nie tylko łamią Boże prawo, ale także łamią Boże serce. Kiedy wierzący świadomie grzeszy, nie tylko jest to nieposłuszeństwo sługi wobec Pana, czy bunt poddanego wobec Króla, kiedy wierzący świadomie grzeszy, to nieposłuszne dziecko obraża kochającego Ojca. Grzechy, których się dopuszczamy, wywołują smutek w sercu naszego Boga. I ta księga jest pełna Bożego smutku. Ta księga jest pełna wyrazu Bożego rozczarowania, jeśli tak można powiedzieć o Bogu w ogóle, bo wiemy, że Bóg wszystko wie od początku do końca, ale... Malachiasz dźwiga to brzemię Bożego Ludu, który Bóg ukochał, któremu dał liczne dowody swojej miłości, a ten lud kwestionuje Bożą miłość i ten lud obiera bezbożne drogi. Malachiasz został powołany do uświadamiania tego odstępstwa od Boga Bożemu Ludowi. Jego zadaniem było upominanie Bożego Ludu za grzechy popełniane przeciwko Bogu, przeciwko sobie nawzajem i wzywanie ich do opamiętania, do pokuty, do powrotu do Boga. I jego kazania przeciwko grzechom popełnianym przez świętych są nadal aktualne my dzisiaj potrzebujemy tej księgi potrzebujemy napomnień które znajdują się w tej księdze ponieważ to co działo się za czasów Malachiasza nie skończyło się po jego śmierci to widzimy powtarzało się w całej historii tak naprawdę starego testamentu i niestety i w kościele w pośród tych którzy dzisiaj wierzą w Jezusa Chrystusa którzy wyznają wiarę w Niego, wyznają miłość w Niego. Ciągle jest potrzeba wzywania do pokuty. Listy apostolskie pełne są wskazywania na konkretne problemy, jakie były w zborach pierwszego wieku. I jak czytamy te listy, to widzimy, że są aktualne i w naszych czasach. I my potrzebujemy tych słów. I jak zobaczymy, Malachiasz, Głosił w bardzo ciekawy sposób. Najpierw przedstawiał Boży zarzut. Mówił o tym, jak sprawy się mają z Bożej perspektywy. I wtedy relacjonował reakcję ludzi, którzy za każdym razem się dziwią, za każdym razem mówią, ale jak, ale skąd, ale dlaczego. I dalsza część każdego z jego poselstw jest wyjaśnieniem im problemów, w którym się znajdują i ostatecznie wezwaniem ich do pokuty, do zmiany. Także przed nami sześć poselstw, sześć krótkich kazań Malachiasza, sześć wezwań do Bożego Ludu w których zobaczymy, jak Boży ludzie są nieświadomi swojego stanu. Co więcej, gdy Bóg im uświadamia ich stan, oni się dziwią i w jakiś sposób nie zgadzają z Bogiem. Mają inne wyobrażenie co do swojego stanu. Mają, wyrażają swoje niedowierzanie, że są w takim położeniu. I w końcu Boże, cierpliwe, łagodne, ale też i stanowcze wyjaśnienia i ostrzeżenia. Jeżeli się nie opamiętają, jeżeli nie zawrócą ze swoich dróg, to Bóg nie zamierza tego tolerować. I kochani, za każdym razem, gdy się gromadzimy, gdy słyszymy tutaj z tego miejsca, czy w naszych rozmowach, od siebie wzajemnie słowa korekty, słowa napomnienia, słowa wyzwania, nie lekceważmy tego. Nie zajmujmy postawy pokolenia malachiasza, którzy od razu zajmują postawę obronną. Zauważyliście, jak często przyjmujemy taką postawę obronną, gdy ktoś nas koryguje? Ale to nie ja, ale gdzie tam, ale skąd, że znowu? A, ale, nie, nie. Nie przyjmujmy takiej postawy, zastanówmy się, rozważmy. Przyjmijmy, jeśli to jest napomnienie, które dotyka naszego życia. Nie bądźmy szybcy w tłumaczeniu się, w usprawiedliwianiu się, w twierdzeniu, że nas to nie dotyczy. Ciekaw jestem, jak te zbory w Księdze Objawienia odebrały poselstwo Pana Jezusa. Kiedy sam Pan Kościoła przemawiał do wielu z tych zborów, w których były problemy, ciekawy jestem, jaka była ich reakcja. Czy pokornie przyjęli to, bo sam Pan Jezus to powiedział przez apostoła Jana, czy też z Panem Jezusem się kłócili i twierdzili, wcale nie opuściliśmy pierwszej miłości, wcale nie jesteśmy letni, o nie, nie jesteśmy synagogą szatana. No gdzie tam, przecież my nie oddajemy na ofiary mięsa bałwanom. Ciekawe jestem, jaka była reakcja tych zborów, do których Pan Jezus mówił o ich grzechach, o ich potrzebach opamiętania się. Gdy ostrzegał ich, że jeśli się nie opamiętają, to ich usunie z ich miejsca. Ciekawy jestem, jak my reagujemy. Bóg jeden patrzy w nasze serca i widzi, czy jesteśmy ludźmi miękkich serc, pokornych serc, czy jesteśmy ludźmi sztywnych karków, którzy mają o sobie wysokie mniemanie Myślimy, że nie potrzebujemy korekty, nie potrzebujemy napomnień. Wolelibyśmy raczej posłuchać może jakichś słów, które nas podniosą. Owszem, takich też potrzebujemy. I Biblia jest pełna słów pociechy, zachęty, pokrzepienia. I to wszystko jest razem. Potrzebujemy jednego i drugiego. Mam nadzieję, że to rozumiemy. Mam nadzieję, że przychodzimy tutaj z otwartymi sercami, prosząc Panie, mów do nas. Objawiaj nam Twoje serce, objawiaj nam Twoje drogi. I jeśli gdzieś tam w moim sercu, może w głębokościach jest jakaś nieprawość, jest jakaś oziębłość, gdzieś zagubiłem się, pokaż mi to. Prowadź mnie drogą życia, prowadź mnie drogą odwieczną. Nie daj mi błądzić, nie daj mi zginąć ale prowadź mnie Twoją drogą życia, kochany Panie. Niech to będzie naszą modlitwą, nie tylko na ustach, ale przyjdźmy do Niego z sercami otwartymi na to, co ma dzisiaj do nas do powiedzenia, abyśmy mogli usłyszeć Jego głos. I gdy słyszymy Jego głos, nie zatwardzali Jego naszych serc, ale poddawali się Jemu, poddawali się Jego łaskawej, Przemianie, ku naszemu zbawieniu, ku życiu, ku obfitości, ku większej owocności w naszym życiu. Powstańmy, proszę, do modlitwy. Kochany nasz panie, prosimy, byś dzisiaj. Mówił do nas, wierzymy, że zawsze mówisz, kiedykolwiek, choćby dwóch, choćby trzech gromadzi się w Twoim imieniu. Kiedy szukamy Ciebie, kiedy otwieramy Twe słowo, kiedy rozmawiamy o Twoim królestwie, kiedy pragniemy, byś mówił do nas i uniżamy się przed Tobą, to Ty obiecujesz zbliżyć się do nas, Ty obiecujesz mówić do nas, ty obiecujesz dokonywać wśród nas swojego dzieła. i Jesteśmy w wielkiej potrzebie i dzisiaj, i każdego jednego dnia, abyś w mocy Twego Ducha poruszał nasze serca, abyś objawiał to, co jest w naszych sercach, to, co jest w naszym życiu i abyś dał nam łaskę przyjąć Twe Słowo w pokorze. Abyś pomógł nam, wsłuchując się w Twój głos, poddać się Tobie. Jeśli trzeba, odwrócić się od bezbożności, odwrócić się z błędnych dróg, wyznać Tobie nasz grzech, porzucić nieprawość. Aby iść drogą życia, iść drogą sprawiedliwości, iść drogą owocności dla Ciebie. Niechaj Twoje imię będzie wywyższone w naszych pieśniach, w każdej cichej i głośnej modlitwie. Bądź uwielbiony pośród nas. Ty, który jesteś Panem Kościoła, który jesteś naszym Zbawicielem, naszym dobrym Pasterzem, naszym kochającym Ojcem. Wywyższamy Ciebie. Przyjmij cześć, dziękczynienie i uwielbienie z naszych serc i z naszych ust. Amen. Ja również Boże przychylam się do tej prośby, jaką Pan teraz przedstawił. Będzie Boże, kierował naszymi krokami, ale przede wszystkim przemawiał do nas przez Ducha Świętego. Jak my stoimy przed Tobą, Boże? Jakie są korekty? Jakie powinny być korekty stosowane, Boże? Jak ty postrzegasz nas, nasze życie, Boże? Potrzebujemy tego, abyśmy mogli się oczyszczać, bo tylko ci odziedziczą Twoje królestwo, Boże. Daj, jak powiedziałaś w Twoim słowie, Boże. Dziękujemy Ci za Twoje słowo, za Twoje słowo, Boże. Za to, że również pocieszasz i nie zostawiać, Boże. Chwała Ci za to. Podzien jesteś czci i chwała. Godzien jesteś tego, tak, aby słuchać tego, co masz nam do powiedzenia, Boże. Dziękujemy Ci, Boże. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Dzięki Ojcze za możliwość bycia przed Twoim obliczem w gronie tego ludu. Możemy nazywać się Twoim ludem, ale co ważniejsze, każdy z nas, jeśli jest Twoim dzieckiem, może nazywać się Ojca, który z miłości, też czasami z napomina, smaka, gdy potrzeba. I abyśmy byli właśnie, tak jak to słyszeliśmy, tym dobrym gruntem, na który badają te wychowawcze działania, po to, żeby nas właśnie kształtować, zmieniać wypalać, jak ogień wypala to, co potrzebuje wypalenia. Dziękujemy, że możemy być w dobrych rękach, dobrego Boga, dobrego Ojca. Amen. Panie Jezu, ja też chcę Ci dziękować, że mogę mieć udział, Panie, w Twoim dziele, że Panie ty się objawiłeś narodą, przyszedłeś, Panie, ze swoją drogą nowiną z Ewangelią na cały świat, Panie. Dziękuję Ci, że mnie znalazłeś, Panie, że mogę być pośród właśnie tego zgromadzenia, Panie, przed Twoim tronem. Panie, dziękuję Ci też, że ta ofiara czysta, Panie, została złożona, że przyszedł Baranek Boży, Panie, który zgładził grzech świata. Panie, dziękuję Ci za to. Panie, dziękuję Ci też, że powołujesz dzieci swoje do tej, Panie, głębokiej relacji. To nowe przymierze, Panie, gdzie serca zostały zamienione z kamiennych na mięsiste. Panie, chwała Ci za to, że dzieci Twoje mają z Tobą łączność, Panie. Ty je, Panie, prowadzisz osobiście, doświadczasz, Panie, przemieniasz, Panie, i czynisz sobie chwalców, Panie. Panie. Wywyższał Cię za to, Panie Jezu, pragnę mieć w tym coraz większy udział, Panie, aby właśnie y, zostawiać to, co moje i prawdziwie iść za Tobą. Tak jak Ty, Panie, to wołasz, Panie, aby iść za Tobą, Panie. I na krzyż, Panie. Daj takiej, Panie, siły, takiej właśnie chęci, takiej zachęty, by jeszcze, Panie, bardziej, Panie, Ci wierzyć, by głębiej iść za Tobą w Twoim będzie Panie Jezu uwielbiony i wywyższony. Amen. Amen. Ja Panie chcę Ci podziękować za ten dzisiejszy dzień. Daj nam scenę wykonania, bo się znowu zgromalić Twojej świętej gminy Panie, słuchaj swoich świętych słów. Panie dziękuję Ci za te słowa, że przybyłeś do Ciebie, że przyjąć Ciebie, że uczyniłeś pokój, że zburzyłeś się do nienawiści, że wchodziłeś drogę, że uczyniłeś nas swoimi dziećmi, swoimi dziecami, że dałeś nam w ogóle Pani tą, tę swej umożliwość przystępowania do Ciebie, uznawamy od siebie. Należnie od tego, że możemy do tego należyć. A nie i proszę biegi... o to będę przez nasze współpełnia wdzięczności i i dostrzegania tych wielkich pokazy, które mamy, tego co uczyniłaś Pana, tego co. Było się naszą rzeczywistością, co jest prawą naszego życia, niezależnie od wszystkich innych zewnętrznych rzeczy. Nabijamy Pani, do kogo Pomóż Pani, aby słodycz tej świadomości, Twojej obecności, Twojej wyjątkowości, przepełniała nasze serca i napełniała Wów ponurą wdzięcznością, która już będzie no, że nasz jesteś w tym działałeś czystego serca. Że Ty jesteś wielki, Panie. Że Ty wszystko możesz uczynić. Że Ty, Panie, gdy otwierasz, to nikt nie a zam... gdy zamykasz, Panie, to nikt nie otworzy. Panie, Ty jesteś potężny. A potężnie wkraczasz, Panie, do życia tych, których powołałeś. Panie, dziękuję Ci za to. Panie, daj widzieć Ciebie potężnego. A przy tej okazji nas, Panie, małymi. Panie, uniżonych. Panie, daj tą zależność od Ciebie, Panie. To ubóstwo w duchu. Panie, aby z Ciebie czerpać, Ciebie szukać. Panie, dopomóż no mi w moim życiu, Panie, na takiej drodze. Panie, pobudzaj nas wszystkich do tego, Panie, widzę Ciebie wywyższonego. Panie Jezu, bo Ty jesteś wywyższony. Ty zwyciężyłeś, Panie. Bądź uwielbiony, Jezu. Amen. Amen. Otwórzmy ponownie Księgę Malachiasza, pierwszy rozdział i przeczytajmy pierwszą skargę Bożą, przeczytajmy reakcję Bożego Ludu i wyjaśnienie Boga. Malachiasza, pierwszy rozdział, od drugiego wiersza. Jahwe mówi do swojego ludu: Umiłowałem was. Umiłowałem was. Ukochałem was. Czyż nasz Bóg nie jest Bogiem miłości? Czy nasz Bóg nie objawił się jako ten, który umiłował tych, którzy nie byli godni Jego miłości? Nie dlatego, że w nich zobaczył coś godnego umiłowania ale dlatego, że On jest miłością, jest Bogiem miłości. I mówi do swojego ludu w drugim wierszu Umiłowałem was. I tutaj używa takiego czasu, który oznacza pokochałem was i kocham was cały czas. Pokochałem i kocham. Nie mówi o czymś przeszłym, ale mówi o czymś, co trwa. Umiłowałem was, mówi Jachwe. A wy mówicie, w czym nas umiłowałeś? Wyobrażacie sobie? Naprawdę nas kochasz? Jakoś tego nie widać. W czym nas umiłowałeś? I zobaczcie, jaką Bóg daje odpowiedź. Czy Ezaf nie był bratem Jakuba? Mówi Jahwe, a jednak umiłowałem Jakuba, a Ezawa znienawidziłem i wydałem jego góry na spustoszenie, a jego dziedzictwo, tutaj macie różne słowa, szakalą, smoką. Chodzi o jakieś zwierzęta, które niszczą, raczej szakalą niż smoką a jego dziedzictwo szakalom na pustkowiu. Prorocy Starego Testamentu byli często jedynymi ludźmi, którzy mieli właściwe zrozumienie rzeczywistości. Widzieli rzeczy takimi, jakimi one naprawdę były. To jednak nie sprawiało, że byli popularni. Ktoś powiedział, prorocy byli kamienowani dwukrotnie. Najpierw w gniewie kamieniami, a następnie w smutku po śmierci piękną płytą na cmentarzu. Pan Jezus powiedział, biada wam, uczeni w Piśmie i Faryzeusze obudnicy, bo budujecie grobowce proroków i zdobicie nagrobki sprawiedliwych. I mówicie, gdybyśmy to my żyli za dni naszych ojców, nie bylibyśmy ich wspólnikami w przelewaniu krwi proroków. A tak sami sobie wystawiacie świadectwo, że jesteście synami tych, którzy Pozabijali proroków. Jak wiecie, Żydzi przez wieki cytowali Szema jako swoją codzienną modlitwę. Szema znaczy słuchaj. I myślę, że i my znamy to hebrajskie Szema. Słuchaj Izraelu, Jahwe, nasz Bóg, Jahwe jest jeden. Będziesz miłował. Jachwę swego Boga całym swoim sercem całą swoją duszą i z całej swojej siły ale ludzie, którym Malachiasz głosił wątpili, że Bóg ich kocha jeśli wątpisz, że Bóg cię kocha to nie pomaga to twojej miłości do Boga kiedy Bóg dał prawo Izraelowi na górze Synaj, to podkreślał w tym nadaniu prawa swoją świętość. Można by podsumować to, co Bóg powiedział i to wielokrotnie się tam przewija. Przestrzegaj mojego prawa, ponieważ jestem świętym Bogiem. Bóg to powtarza. Ja jestem święty, ja jestem święty”. Natomiast 40 lat później, kiedy Mojżesz rozstawał się ze swoim ludem, kiedy powtarzał prawo w piątej Księdze Mojżeszowej dla tego nowego pokolenia, które miało wejść do Ziemi Obiecanej, jeśli uważnie przeczytacie, jak tam prawo jest powtórzone, to akcent jest położony na Bożą miłość. Kiedy Mojżesz powtarza prawo, tam pojawia się zwrot o tym, że Bóg kocha swój lud i że chce miłości swojego ludu. A więc to powtórzone prawo można podsumować, bądź posłuszny Bogu, ponieważ On cię kocha, a ty kochasz Jego. I obydwie te motywacje posłuszeństwa, a więc Boża świętość i Boża miłość, są, były potrzebne Bożemu ludowi wtedy i są potrzebne dzisiaj nam. Dowodem Bożej miłości przedstawionym przez Malachiasza była Boża łaska wybrania. Jako pierworodny w rodzinie Ezaf powinien był odziedziczyć. Zarówno błogosławieństwo, jak i prawo pierworództwa, ale Bóg postanowił dać to jego młodszemu bratu Jakubowi. Potomkom Ezawa została przydzielona ziemia, ale Bóg nie dał im przymierza błogosławieństwa, tak jak uczynił to potomkom Jakuba. Stwierdzenie, że Bóg umiłował Jakuba, a znienawidził Ezawa, niepokoi wielu ludzi. Paweł cytuje ten wiersz w liście do Rzymian w dziewiątym rozdziale, gdzie dowodzi łaskę wybrania zarówno dla Izraela, jak i dla wszystkich, którzy ufają Jezusowi Chrystusowi ku zbawieniu. Czasownika nienawidzić nie należy jednak zawsze definiować jako wyraz Bożego gniewu. Czasami tak jest, ale nie zawsze. Czasami nienawidzić znaczy po prostu kochać w mniejszym stopniu, kochać mniej. Boża miłość do Jakuba i do jego potomków była tak wielka, że w porównaniu z jego z Bożym postępowaniem wobec Ezawa i jego potomków to mogło wyglądać na nienawiść. Kiedy Jezus wzywał swoich uczniów, aby nienawidzili ojca, matki, własnej rodziny, co miał na myśli? Czy rzeczywiście miał, wzywał ich, żeby ich nienawidzili? Czy wzywał ich do tego, żeby ich nie kochali tak, jak kochają Jego? Wzywał do większej miłości do Niego niż do swoich bliskich. I czasami wierzący ludzie robią rzeczy z miłości do Jezusa, które mogą być odczytywane jako nienawiść nawet do swoich najbliższych. Nie wiem, czy słyszeliście nazwisko doktora Gabeleina. Był to utalentowany hebrajski przywódca chrześcijański i ktoś kiedyś zwierzył się jemu, że ma poważny problem ze stwierdzeniem z Malachiasza 1.3, gdzie Bóg mówi, e "za was nienawidziłem. Na co dr Gabelein odpowiedział, mam większy problem ze stwierdzeniem z Malachiasza 1.2, gdzie Bóg mówi, Jakuba umiłowałem. z pewnością nie potrafimy wyjaśnić miłości i łaski Boga. Oczywiście silimy się na to, ale obawiam się, że nie jesteśmy w stanie dotrzeć do zrozumienia Jego miłości, zarówno do Izraela, jak i do wybranych w Jego Kościele. Możemy natomiast doświadczać Bożej łaski i miłości, gdy ufamy Panu, Jezusowi i naśladujemy go. I widzimy, że to wybranie Boże jest dla wszystkich, którzy wierzą w Jezusa. Wybrał nas w Nim, wybrał nas przez Niego, wybrał nas w Jezusie. I każdy, kto wierzy w Jezusa, jest w gronie wybranych Bożych. Nasz Miłosierny Pan jest. Łaskawy, gotów być nawet Bogiem Jakuba. Kolejnym dowodem Bożej miłości było oczywiste błogosławieństwo, jakim obdarzył Dom Izraela, potomków Jakuba. Porównując z Ezawem i jego potomstwem, czyli z Edomem, widzimy, że podczas tej inwazji babilońskiej wszystkie te ziemie ucierpiały. Edom ucierpiał, tak jak Izrael. Ale Pan obiecał przywrócić swój lud do jego ziemi, odbudować ich i dać im dobrą przyszłość. Dumni Edomici chełpili się, że oni też odzyskają swoją ziemię, ale Bóg mówi, że ma co do nich inne plany. Nazwał Edom niegodziwą ziemią w czwartym wierszu, a Izrael w księdze Zachariasza nazywa świętą ziemią. Należy pamiętać, że Edomici byli rzeczywiście niegodziwi w swojej historii i w swoim traktowaniu Izraela cała księga, pamiętacie, duża część księgi Obadjasza odnosi się do nich. I widzimy, że Edom zasługiwał na każdy surowy wyrok, który Bóg na nich wydał. Dla Żydów inwazja babilońska była Bożym karceniem, natomiast dla Edomu była sądem zagłady. Pomyślmy o tym, jak Bóg Okazywał swoją miłość narodu, wy, narodowi wybranemu, potomkom Jakuba, Izraelowi. Oszczędził Żydów przebywających na wygnaniu w Babilonie, chociaż zostali tam wypędzeni z powodu wiekowego odstępstwa. Przez wieki sprzeciwiali się Bogu, przez wieki drażnili Go swoim nieposłuszeństwem i grzechami i w końcu zostali wygnani, ale Bóg ich tam zachował, Bóg ich oszczędził. Powołał Cyrusa do wydania dekretu, który umożliwił Żydom powrót do Judy i odbudowę świątyni. Zapewnił im przywództwo arcykapłana Jezułego, Zerubabela, Nehemiasza, Zdrasza a także posłał do nich proroków, Aggeusza, Zachariasza i w końcu Malachiasza. Gdyby Boży lud był posłuszny warunkom przymierza, które Bóg z nimi zawarł, Bóg pobłogosławiłby ich jeszcze bardziej. I to było zawsze Bożym pragnieniem, by ich błogosławić ponad miarę, żeby byli bardziej błogosławieni od wszystkich innych narodów by byli świadectwem dla wszystkich innych narodów, jak wielki, jak dobry, jak łaskawy jest ich Bóg i jak hojnie ich błogosławi. Chociaż byli słabą resztką, Bóg był z nimi i ciągle dawał im obietnicę swego błogosławieństwa, warunkując je ich posłuszeństwem, warunkując je ich wiarą w Niego, warunkując je Chodzeniem z Nim w pokorze. I Księga Malachiasza zawiera wezwanie dla Izraela, aby w swoim odstępstwie zawrócił do Boga. Zanim Mesjasz, Boży Posłaniec przyjdzie na ziemię, ponieważ oni oczekiwali Jego przyjścia od wieków, od zarania ludzkości od upadku Adama i Ewy. Bóg zapowiedział przyjście tego, który wykupi swój lud, który będzie zbawieniem swojego ludu. My jesteśmy w tej uprzywilejowanej sytuacji, że wierzymy w Mesjasza, który przyszedł. Przyszedł na ziemię, żył na tej ziemi, umarł i zmartwychwstał około dwóch tysięcy lat temu. Natomiast przesłanie Malachiasza jest skierowane do tych, którzy czekają na jego przyjście. Oczywiście nie tylko do tych, ponieważ jego poselstwo, jak poselstwo całego Bożego Słowa, jest ponadczasowe. Ale w tej księdze mamy to oczekiwanie przyjścia tego dnia, przyjścia Mesjasza. I to przyjście Mesjasza, jak ostatnio też to rozważaliśmy, jest w tych proroctwach pokazane jako jedno wydarzenie, chociaż my dzisiaj z perspektywy Nowego Testamentu wiemy, że jest rozciągnięte w czasie. Jest Jego przyjście w stanie uniżonego sługi, by umrzeć za swój lud. Jest Jego królestwo, które jest niewidzialne w okresie Kościoła. Jest Jego przyjście w widzialnej postaci jako Pana i Króla i ustanowienie Jego wiecznego, widzialnego królestwa, które nie będzie miało końca. U proroku widzimy to wszystko złączone jakby w jednym. Oni mówią jednym tchem o Jego zbawieniu, o Jego sądzie, o Jego ostatecznym rozrachunku i o Jego wiecznym królestwie. Ludzie w czasach Malachiasza są wzywani do tego, żeby dogłębnie badać swoją relację z Bogiem. Tak jak i my, Musimy nieustannie dokonywać duchowego przeglądu naszego życia. Ludzie w czasach Malachiasza wierzyli w rzeczywistość Bożego istnienia i czuli się zobligowani do kontynuowania religijnej tradycji, obrzędowej działalności. Jednak widzimy, że z czasem zaczęło ich to męczyć. Robili to, ale nie z radością, nie z, z, z, tym, z, tym, z tą świadomością zbliżania się do Boga, który ich kocha i którego oni kochali, ale ciągle się przymuszali do oddawania Bogu wymaganej przez Niego czci. Co gorsza, ich religijni przywódcy zamiast ich ganić i wzywać do duchowej odnowy, do żarliwości ducha sami przodowali w tym religijnym maraźmie. zobaczcie na szósty wiersz kolejny Boży zarzut syn czci Ojca i tutaj Bóg mówi o tych zwykłych ludzkich relacjach w rodzinie Syn okazuje cześć swojemu ojcu, to jest naturalne. Sługa czci swojego Pana, okazuje właściwy szacunek swojemu Panu. I teraz Bóg mówi, jeżeli ja jestem ojcem, to gdzie jest moja cześć? A jeżeli jestem Panem, to gdzie jest bojaźń przede mną? A więc wśród Ludu Malachiasza brakowało szacunku do Boga jako ojca i nie było bojaźni przed Nim jako przed ich Panem. I do kogo Bóg to mówi? Zobaczcie, mówi jachwę zastępów do was kapłani, którzy gardzicie moim imieniem. I kiedy tutaj w tych różnych wierszach pojawia się słowo moje imię, to nie chodzi tylko o imię Jahwe. To wyrażenie moje imię jest tożsame z samym Bogiem. Kiedy Bóg mówi, gardzicie moim imieniem, to znaczy, gardzicie mną. Kiedy wcześniej Bóg mówi, że chce, żeby Jego imię było czczone na całej ziemi, to znaczy, że On ma być czczony na całej ziemi. Bóg się utożsamia ze swoim imieniem. Jego imię objawia Jego naturę, tego, który jest. I zobaczcie, jaka jest reakcja. Wy jednak mówicie, a w czym to wzgardziliśmy Twoim imieniem? Znowu dziwią się, jakby nie widzą, no gdzie, gdzie przecież wszystko robimy, co nakazujesz. W czym to gardzimy Twoim imieniem? A więc oni się zgromadzają, składają ofiary, wznoszą modlitwy, śpiewają psalmy, a Bóg mówi, gardzicie mną, nie ma tutaj bojaźni przede mną, nie ma tutaj czci dla mnie, nie ma w tym waszych serc. Jakość składanych przez nich ofiar była nie do przyjęcia przez Boga. Doszło do tego, że zaczęli składać to, co najgorszej jakości. Prawo Boże wyraźnie mówiło, że Bogu mają być składane pierwociny i ma, ma być składane to, co jest najlepszej jakości. Oni natomiast przynosili to, co ułomne, chore, bezwartościowe. Zwierzęta, które nadawały się tylko na zabicie i odrzucenie. To, co było ściśle zakazane w Bożym Prawie, ale oni się nie bali Boga i składali jakieś tam ofiary, twierdzili, no przecież składane ofiary, tak? a to, że jakieś tam gorszej jakości, to, że nie to, co najlepsze, tylko byle co, no to, a co to za różnica, i tak wszystko idzie w ogień, przecież wszystko będzie spalone na ołtarzu, no to co to Panu Bogu za różnica, a my sobie dobrego zwierzaczka dla siebie, a tego tam byle jakiego spalimy i Pan Bóg chyba będzie zadowolony. Jedna sztuka, się wszystko zgadza, tak? Rachunek jest. Zaczęli myśleć w taki sposób, jakby nie rozumiejąc, że te wszystkie ofiary, które składają, same w sobie rzeczywiście nie miały większej wartości, ale wskazywały na doskonałą ofiarę tego, który miał przyjść i ofiarować samego siebie za ich grzech i dlatego musiały być doskonałe jak doskonały był ten który oddał swe życie za niedoskonałych ale oni się gdzieś w tym pogubili gdzieś im to wszystko spowszedniało gdzieś to wszystko ich zaczęło męczyć i obrażali Boga tymi ofiarami, które składali zobaczcie na trzynasty wiersz mówicie ach jakiż to mozuł Jakiż to mozuł, i złościcie mnie, mówi Jachwę zastępów. Biada Kościołowi, który traci duchową żarliwość. Duchową żarliwość chwały i uwielbienia Pana zastępów, i próbuje to nadrobić czy zasłonić, rozbudowując religijną formę. Niestety to jest religijna tendencja człowieka. Kiedy nie ma rzeczywistości, bliskości z Bogiem, miłości Boga, człowiek potrzebuje coraz to nowych form. Nie wystarczy prosta modlitwa, nie wystarczy prosta pieśń, nie wystarczy proste przeczytanie i rozważenie Jego słowa, ale ludzie potrzebują coraz więcej i więcej i więcej form. A nawet jeśli robią te rzeczy, jak modlitwa, pieśń, podnoszenie rąk, klękanie, cokolwiek, jakiekolwiek biblijne formy pobożności, one stają się męczące, bezduszne, puste, same w sobie. I zobaczcie, w drugim rozdziale, od drugiego wiersza, Bóg mówi, jeżeli nie usłuchacie, jeżeli nie usłuchacie i nie weźmiecie tego do serca, że macie oddawać cześć mojemu imieniu, mówi Jachwę Zastępów, to ja rzucę na was klątwę i przeklnę wasze błogosławieństwo. Kapłani wypowiadali słowa błogosławieństwa. A Bóg mówi, ja z tego błogosławieństwa, które wypowiadacie, zrobię przekleństwo. Oni będą was błogosławić, a ja będę was przeklinać. Wyobrażacie sobie takie słowa Boga? Jeśli się nie, jeśli nie weźmiecie tego do serca, jeśli nie zaczniecie mnie czcić we właściwy sposób, jeżeli nie zaczniecie okazywać właściwej bojaźni wobec mnie, mówi Bóg, to ja rzucę na was klątwę i przeklnę wasze błogosławieństwo. Zaiste przeklnę je, gdyż nie bierzecie tego do serca. Oto ja odetnę wasze ramię i rzucę gnój na waszą twarz. Tutaj mamy odniesienie do tych ofiar, które były składane. Który gnój był wynoszony za miasto i palony, a Bóg mówi, ja wezmę ten gnój tych ofiar i rzucę na waszą twarz, kapłani. Twarda to mowa. Mówi: Jeżeli macie robić jakąś religijną farsę, jeżeli myślicie, że wystarczy zrobić byle co dla Boga, to się grubo mylicie, mówi Bóg wasze błogosławieństwo przeklnę i rzucę gnój na wasze twarze i was wyrzucę od siebie, oddalę was od siebie, usunę was. Tak jak ten gnój ofiar, który się tam wynosi, tak was usunę. Mówi to do kapłanów, do przywódców religijnych Bożego Ludu tamtych czasów. Czy można dosadniej określić tragiczne konsekwencje religijności, która zamiast pielęgnowania miłości do Boga i należytej mu czci, zadowala się religijną farsą, obłudnymi formami pobożności. Zobaczcie jedenasty wiersz drugiego rozdziału. Juda jest wiarłomny, Obrzydliwości dzieją się w Izraelu i Jeruzalemie. Juda bowiem zbezcześcił świętość Jahwe, którą miał kochać i pojął za żonę córkę obcego Boga. Boże Prawo wyraźnie zakazywało małżeństw z obcoplemieńcami. Ale oni nie bali się Boga, nie liczyli się z Jego prawem. Uważali, że mogą se wziąć te, które czczą innych bogów i zbezcześcili Bożą świątynię, zbezcześcili Bożą świętość. To, że Bóg chciał, żeby byli oddzielonym narodem, innym narodem. Zaczęli mieszać się z poganami, i o co, co za tym szło, wnosili te wierzenia, te praktyki do kultu prawdziwego Boga. Widzimy to wyraźnie w księgach właśnie tych historycznych, Zdrasza, Nechemiasza, co się działo w tamtych czasach. A więc Malachiarz opisuje tragiczny rozwój duchowego odstępstwa od Boga. Widzimy, że najpierw wkrada się zwątpienie, zwątpienie, że Bóg tak naprawdę ich kocha, dlatego że znajdowali się w trudnej materialnej sytuacji. Nie było łatwo, wiecie, po tych 70 latach w niewoli, po powrocie do tej ziemi, widzimy w tych księgach historycznych, że nie było im łatwo. Znajdowali się w otoczeniu wrogów, którzy utrudniali im życie, utrudniali im odbudowę świątyni, Później utrudniali odbudowę miasta i ich, ich ekonomiczny status był słaby, nie powodziło im się dobrze. Wiecie, jak czytacie Izajasza, Jeremiasza, Ezechiela, to tam są wizje takiej błogosławionej przyszłości Izraela. Tam są wizje narodu, który zostanie przywrócony do tej ziemi, który zostanie odbudowany, który będzie nad innymi narodami. I oni patrzą na to, co jest, jakaś garstka ludzi, ledwo wiążą koniec z końcem i mówią, to jest Boża miłość do nas? To tak nas Bóg kocha? Że tak nam ciężko? Tak nam się tutaj źle powodzi? Gdzie jest ta Boża miłość? Gdzie są te wielkie obietnice? Gdzie jest ta chwała tego przybytku, która miała przewyższyć chwałę pierwszego przybytku? Gdzie to wszystko? Widzicie, oni patrzyli na to, co było wokół nich i zastanawiali się, To znaczy, jak to Bóg nas kocha? Wątpliwość, zwątpienie, niewiara, która odzierała ich z miłosnej szczęśliwości, obcowania z Bogiem. Bóg zamierzał wypełnić te wszystkie obietnice, ale nie tak, jak oni sobie wyobrażali. Jako ludzie mamy tendencję do dogmatyzowania, do rozszyfrowywania Boga, do rozszyfrowywania Jego tajemnic, Jego myśli, Jego planów. Lubimy to wszystko ubierać w takie sztywne, teologiczne frazesy, napisano wielkie księgi, wiecie, mądre Żydzi pisali tamte swoje targumy, pisali różne komentarze do Biblii, w których się rozwodzili Na tym, co to znaczy, jak to będzie. No ale potem to tak rzadko było, jak oni sobie to wyobrażali i następni to czytali, dyskutowali no. I mówili, no gdzie to wszystko? Czemu to tak się nie dzieje? Tak jak dzisiaj. O, jak niektórzy mają te, te eschatologiczne koncepcje wyciosane w takim granicie niewzruszonym, wszystko wiedzą, co będzie, to, to, to, tamto, po kolei, wszystko wiedzą. I tak już było w IV wieku, tak było w średniowieczu, tak było za reformacji, tak było w oświeceniu i tak jest dzisiaj. I ludzie się nie uczą, nie uczą się, że to wszystko są ludzkie koncepcje wyśledzenia niewyśledzonych Bożych dróg. Kłótnia od wieków toczy się nad kwestiami właśnie wybrania Bożego, nad kwestiami predestynacji, nad tymi różnymi wielkimi pojęciami i jedni myślą, że dobrze wszystko rozumieją i drudzy myślą, że dobrze rozumieją i Toczą te odwieczne walki. Zamiast w pokorze chodzić z Bogiem, rozmyślać o tych rzeczach, dyskutować o tych rzeczach, owszem, zgłębiać, rozważać, ale dzielić się, kłócić się. Były czasy, że chrześcijanie walczyli ze sobą dosłownie. Zabijali, prześladowali jedni drugich z powodu innego rozumienia wielkich bożych prawd. Gdzie podziała się ta szczęśliwość obcowania z Bogiem, ta pokorna miłość, radość, prostota wiary w Chrystusa? W wielu miejscach ciężko to znaleźć, ale są te twierdze teologiczne, pobudowane, które są niedostępne dla wielu. I jeśli próbujesz rozmawiać, próbujesz. Przebić się przez te mury teologicznych pojęć, które są niewzruszone, pewne i dogmatyczne. Nie dostaniesz się. Jesteś na zewnątrz, jesteś uważany za niedłuka biblijnego, jesteś uważany za jakiegoś innowiercę, heretyka. Różne podają inwektywy, słowa pod kątem tych, którzy kochają Pana Jezusa, którzy narodzili się z Jego Ducha. Ale pewne rzeczy rozumieją inaczej, są tak samo pobożni jak ci, którzy siedzą w tych twierdzach, a może i pobożniejsi. Musimy naprawdę szukać tych bożych dróg, kochani. Ja nie mówię o tym, że mamy nie mieć głębokich biblijnych przekonań, ale musimy uważać, żeby w tym naszym zrozumieniu nie popaść w pychę, nie popaść w zarozumiałość, nie popaść w sądzenie, że jeśli mamy wiedzę i zrozumienie pewnych rzeczy, to to jest istotą wiary i na tym się to wszystko opiera. Nie, na tym się nie opiera. Jezus powiedział do uczonych w Piśmie swego czasu, sądzicie, że badacie Pisma i że w nich macie życie, a do mnie nie chcecie przyjść. Możecie badać Pisma, możecie mieć doktryny, możecie mieć swoje teologiczne twierdze i nadal nie znać Boga. I to jest najstraszniejsze, co może chyba się przydarzyć w Kościele. Kiedy ludzie tak bardzo się zafiksują na swoim zrozumieniu, na swojej wiedzy, na swojej mądrości, że nie mają pokory szukać Boga, że nie znają Boga. Mówią o wielkich rzeczach, dyskutują i spierają się o wielkie rzeczy. Ale gdzie jest poznanie Boga? Gdzie jest bojaźń do Boga? Gdzie jest miłość do Boga? Gdzie jest miłość do brata, siostry? Jezus mówi, że po tym was poznają, że będziecie mieli super teologię od A do Z ustawioną i poznaną, tak? Tak Jezus powiedział? Mam nadzieję, że wiecie, że tak nie powiedział. Powiedział, po tym was poznają, że będziecie się wzajemnie miłować, tak jak ja was tu miłowałem. To jest rozpoznawczy znak Kościoła, miłość Jezusa w nas Miłość do brata i siostry, cierpliwa miłość, wytrwała miłość, uniżona miłość, służebna miłość. To jest pierwszy problem czasów Malachiasza, że oni nie poznali miłości Boga i w ich sercach nie było miłości do Boga i w konsekwencji miłości do innych ludzi. To szczere, proste, radosne uwielbienie Boga zamieniło się w męczącą, religijną rutynę i w końcu ci ludzie zaczęli się rozglądać na boki, a może gdzieś indziej mają coś ciekawszego, zaczęli szukać kochanków, zaczęli wnosić do Bożej świątyni obce bóstwa i ich zwyczaje. Czyż tak nie, nie, nie jest na przestrzeni wieków z tyloma kościołami? które zaczęły w prostym przebudzeniu, powrotu do Bożego Słowa, prostej pobożności, miłości wzajemnej. A potem budowały, budowały, budowały swoje doktryny, budowały swoje obrzędy, budowały swoje tradycje. I gdzie dzisiaj są? Gdzie dzisiaj jest wiele z tych ruchów, które zaczęły się w duchowym przebudzeniu? Dzisiaj są martwymi religiami, które odprawiają swoje obrzędy i ludzie, którzy w tym uczestniczą, są tym zmęczeni są tym utrudzeni, ale robią to, no bo przecież to wiara ich ojców, przecież trzeba, no jak to, to zostawić to wszystko, no coś, co będzie z tymi pobudowanymi katedrami, co będzie z tymi pobudowanymi świątyniami, co z tą całą machiną religijną, która się kręci, trzeba to napędzać, trzeba to dalej jakoś tam pchać do przodu, chociaż to mozuł, chociaż to ciężar. Oczywiście, to, co się dzieje w świątyni, ma bezpośrednie przełożenie na to, co się dzieje w domu, na to, co się dzieje w pracy, na ulicy, na targowisku. Gdziekolwiek wylewa się to błoto religijnej obudy. Drugi rozdział, trzynasty wiersz. To kolejna rzecz, którą uczyniliście. Okrywacie ołtarz jachwę łzami, płaczem. I wołaniem. i tutaj nie mamy pewności dokładnie, co Malachiasz ma na myśli. Czy to oni rzeczywiście w tej świątyni tak się emocjonowali i płakali? Raczej nie, bo tam tylko kapłani mieli wstęp, więc albo oni to robili, ale najprawdopodobniej chodzi tu o te kobiety, o których dalej jest mowa, które płakały, które przelewały łzy, które były tak źle traktowane przez swoich religijnych mężów. Okrywacie ołtarz Jachwę łzami, płaczem i wołaniem. Także już Jahwe nie patrzy na ofiarę, ani już nie przyjmuje chętnie ofiary z Waszej ręki. Wy jednak mówicie, dlaczego? O co chodzi? Nie? Co, co, co w tym? Co, co nie tak? Dlatego, że Jahwe jest świadkiem między Tobą a żoną twojej młodości, którą zdradziłeś. Ona przecież jest twoją towarzyszką i żoną Twego przymierza. Bóg przechodzi od tych religijnych kwestii do tych bliższych sercu, do tych rodzinnych kwestii. Nie, już nie do przymierza z Bogiem, ale do przymierza między ludźmi, do przymierza małżeńskiego. Mnożąca się w tamtym czasie niewierność małżeńska, rozwody były tragicznym wyznacznikiem niskiej jakości praktykowanej religii. I tak zawsze jest. Jeśli nasza religijność jest byle jaka, jeśli nasze poznanie Boga jest byle jakie, to, to się będzie przekładało na nasze osobiste, rodzinne życie, to się będzie przekładało na inne aspekty naszego życia. Kiedy ludzie tracą świadomość Bożej miłości i w rezultacie przestają kochać Boga, tracą też zdolność do wzajemnej miłości. Trudno kochać drugiego człowieka, jeśli nie mamy głębokiego poczucia miłości. Bezpieczeństwa i akceptacji ze strony naszego Boga. Trudno dawać innym coś, czego sami nie mamy i nie doświadczamy. Nawet najbliższe, najcenniejsze, rodzinne więzi mogą zostać skażone i stopniowo ulegać degradacji, aż do całkowitego rozkładu. Malachiasz wykazuje, że brak właściwego obrazu Boga przekłada się na błędne postrzeganie wszystkiego w życiu, całej rzeczywistości. Czarne staje się jakby bielsze, a białe traci swą czystość i szarzeje. Prawda się zaciera, rozmywa, staje się coraz bardziej relatywna. A kłamstwo nie wydaje się wcale takie straszne. Jak się postaramy, to nawet możemy dostrzec pozytywne aspekty kłamstwa. Zobaczcie, 17 wiersz. Naprzykrzacie się Jachwę swoimi słowami. A wy mówicie, w czym mu się naprzykrzyliśmy? W tym, gdy mówicie każdy, kto czyni zło, podoba się Jachwe. i w takich ma On swoje upodobanie. Zobaczcie, do czego doszło w ich myśleniu, jak bardzo to się wszystko przekręciło im. Dlatego, że niektórym bezbożnym dobrze się powodziło materialnie, mówili, a to znaczy, że Pan ich błogosławi, Pan ma w nich upodobanie. Albo mówią, gdzie jest Bóg sąd gdzie jest Bóg sprawiedliwości dlaczego Bóg nie każe bezbożnych a dlaczego nie błogosławi sprawiedliwych no? wiersz trzeciego 13, 13, rozdziału trzeci rozdział trzynasty wiersz zuchwałe są wasze słowa przeciwko mnie mówi Jahwe a wy mówicie a cóż takiego mówiliśmy przeciwko tobie mówiliście tak Czternasty wiersz. Próżna to rzecz. Służyć Bogu. Nie opłaca się służyć Bogu. Do tego doszli. Jaki pożytek z tego, że przestrzega się Jego przykazań? Jaki pożytek z tego, że chodzimy w pokutnej szacie przed jachwę zastępów? Wiersz piętnasty. My uważamy raczej zuchwałych za szczęśliwych gdyż dobrze im się powodzi, chociaż postępują bezbożnie, a nawet kuszenie Boga uchodzi im bezkarnie. Hm. Te słowa odzwierciedlają moralny chaos, etyczny chaos, który jest skutkiem głębokiego przewartościowania podstawowych pojęć dobra i zła. Jakże tragiczne, jest utracenie trzeźwej oceny rzeczywistości. Nieumiejętność dostrzeżenia fundamentalnych prawd, które stanowią moralny i etyczny punkt odniesienia. W rezultacie takiego przewartościowania bezbożność wydaje się przynosić więcej korzyści niż czynienie dobra, gdyż jak wiecie, Czynienie dobra wiąże się z poświęceniem i z kosztownymi ofiarami. Kiedy człowiek skupia się na sobie i na własnych korzyściach, zarówno Boża chwała, jak i dobroć bliźniego schodzi na drugi plan. I to bardzo wyraźnie widać w tym, jak dysponujemy naszymi finansami. To było widać wtedy i to widać dzisiaj. Praktyczny wyraz żywej pobożności, na który wskazuje malachiasz, to radosna, ochotna ofiarność na Boże dzieło albo jej brak. Zobaczcie, trzeci rozdział, ósmy wiersz. Bóg zadaje kolejne pytanie. Czy człowiek może oszukiwać Boga? Albo dosłownie, czy człowiek może okradać Boga? Może czy nie? Bóg mówi, wy mnie oszukujecie, wy mnie okradacie. Lecz Wy pytacie, w czym Cię oszukaliśmy, albo z czego Cię okradamy? Bóg mówi, z dziesięcin i z ofiar. Jesteście zupełnie przeklęci, ponieważ mnie okradacie, Wy i cały Wasz naród. Przynieście całą dziesięcinę do spichlerza, aby żywność była w moim domu. Wiecie, że z dziesięcin kapłani w świątyni się utrzymywali, z dziesięci też niesiono pomoc wdowom, sierotom. Oni mieli kilkadziesięci, nie jedną. I one wszystkie służyły tej pracy, którą Bóg im dał do zrobienia. Bóg mówi, przynieście to wszystko, żeby to było w moim domu, a doświadczcie mnie w tym, mówi Jachwę Zastępów. Czy wam nie otworzę okien niebios, nie wyleję na was błogosławieństwa, także nie będziecie mieli gdzie go podziać. I zgromie ze względu na was tego, który pożera, a nie popsuje wam plonu ziemi i winorośli. I winorość nie będzie już pozbawiona owocu na polu, mówi Jahwe zastępów. Zmagali się ze szkodnikami, zmagali się ze słabymi plonami. Bóg mówi, dlatego że mnie okradacie. Takie są smutne konsekwencje. Dalej w 12 wiersz mówi, wszystkie narody będą was nazywać błogosławionymi bo będziecie ziemią rozkoszną, mówi Jachwę Zastępów. To jest pewna wyraźna zasada, którą widać zarówno w Starym, jak i w Nowym Testamencie. Kiedy w pośród Bożego Ludu gaśnie Boża Miłość, najpierw zamykają się serca, a następnie zamykają się portfele. Finansowa ofiarność zostaje zepchnięta na margines niewdzięcznej, religijnej konieczności, wiecie, w wielu zborach chodzi się stacą, nie wypada coś przynajmniej rzucić tam tak. Ale czy to jest ofiarność, która się podoba Bogu, jeśli ona jest wymuszona i pod presją tego, tych, którzy patrzą z Boku? Finansowa ofiarność staje się znowu kolejną męczącą powinnością a religijni przywódcy wtedy uciekają się do wszelkich możliwych sztuczek, manipulacji i perswazji, żeby wydusić z wiernych choćby złamany grosz. Tak, bracia i siostry, nasza ofiarność wiele mówi na temat temperatury naszego ducha i stanu naszej wiary. Bóg nie na darmo mówi w, swojej, w swoim Słowie, o Jego miłości do tych, którzy są hojni, którzy ochotnie z radosnym sercem wspierają, nie tych, którzy są przymuszeni, nie tych, dla których to mozuł dawać na Boże dzieło. Bóg mówi też o przekleństwie duchowych dusi groszy. To nie jest moim dzisiaj zamiarem, żeby ten temat rozwijać, jest to jeden z tematów, który, do którego zawsze podchodzę z wielką ostrożnością i, i staram się pilnować, żeby na nikim z Was nie wywierać żadnej presji. Natomiast jest to temat, który przewija się w Bożym Słowie. Jak podchodzimy do tego, co Bóg nam dał, jak tym rozporządzamy? Czy myślimy tylko o sobie? Czy widzimy innych w potrzebie? Czy widzimy potrzebę? Wspierania tego, co jest konieczne w Bożym Królestwie. W piątym rozdziale, jeszcze, przepraszam, w trzecim rozdziale, nie ma pięciu rozdziałów, w trzecim rozdziale i w piątym wierszu Malachiasz zawiera czarną listę niektórych tylko grzechów, które rodzą się z ludzkiego samolubstwa i z braku zaufania Bogu. Zobaczcie, piąty wiersz. I zbliżę się do was na sąd i będę rychłym świadkiem przeciwko czarownikom, przeciwko cudzołożnikom, przeciwko krzywoprzysięzcom, przeciwko tym, którzy uciskają najemników, czyli swoich pracowników przy ich zapłatach oraz uciskają wdowy, sieroty i krzywdzą cudzoziemca, a nie boją się mnie. Mówi Jachwę Zastępów. Bóg zamierza surowo osądzić grzeszników, którzy nie wykazują szczerej skruchy i głębokiej pokuty. I ta księga jest pełna tego typu ostrzeżeń, napomnień, wezwań, zapowiedzi. Jednak celem proroczej służby nie jest przede wszystkim potępienie grzeszników, ale celem proroczej służby jest przyprowadzenie grzeszników do opamiętania, odwrócenia się od grzechu, obranie drogi sprawiedliwości i Bóg wie, że może to zrobić tylko przez swoje przemożne działanie. Trzeci rozdział, pierwszy wiersz, od którego zaczęliśmy. Oto posyłam mego posłańca, który przygotuje drogę przed moim obliczem i nagle przybędzie do swojej świątyni Pan, którego Wyszukacie, posłaniec przymierza, którego wy pragniecie. Oto przyjdzie, mówi Pan Zastępów. Lecz któż będzie mógł znieść dzień Jego przyjścia i kto się ostanie, gdy On się okaże? Jest bowiem jak ogień złotnika, jak mydło foluszników czy łuk foluszników i zasiądzie jako ten, kto roztapia i oczyszcza srebro, oczyści synów lewiego, oczyści ich jak złoto i srebro i będą składać Jachwę, jachwę ofiarę w sprawiedliwości. Wtedy ofiara Judy i Jerozolimy będzie miła Jachwę jak za dawnych dni i jak za lat minionych. I króciutko tylko, ten roztapiający ogień opisuje proces topienia metalu w wysokiej temperaturze w celu usunięcia z niego zanieczyszczeń. Nie jest to ogień pochłaniający, ale ogień roztapiający, oczyszczający, wypławiający. Tapi, sztabę srebra lub złota, wyjawiając zanieczyszczenia, które się w niej znajdują, spala je lub pozwala je usunąć, aby pozostało jedynie czyste, szczere, srebro lub złoto. Łuk, który macie w niektórych tłumaczeniach, to hebrajskie słowo, które opisuje jakąś czyszczącą, myjącą substancję, czyli po prostu mydło. A folusznik to był rzemieślnik, który trudnił się przygotowywaniem tkanin i czyszczeniem ubrań. A więc i to słowo folusznik pochodzi od słowa deptać. W dawnych czasach ubrania były prane poprzez deptanie ich w wodzie z pewną czyszczącą substancją. A więc mamy tutaj obraz topionego metalu oraz deptanej tkaniny w celu ich oczyszczenia z brudu. Jest to zarówno słowo ostrzeżenia, jak i słowo niosące nadzieję. Zapłatą za grzech jest śmierć. Jeśli grzesznicy mają uniknąć śmierci, ktoś musi umrzeć w ich miejsce. Albo grzesznicy umrą, albo ktoś musi umrzeć w ich miejsce, aby Bóg w swojej nieskazitelnej sprawiedliwości mógł uznać grzeszników za sprawiedliwych. I wiemy, że nasz Pan, Jezus Chrystus, Boży Syn, Pan świątyni uniżył się do roli baranka Bożego, do krwawej ofiary złożonej na ołtarzu Golgoty, na wzgórzu, gdzie przybito go do krzyża, aby tam w niewymownym cierpieniu spłacił dług grzeszników niezdolnych do spłacenia własnego długu wobec Boga i Bożych sprawiedliwych wymagań. Jego przenajświętsza krew, krew Jezusa, jest jedynym środkiem wybielającym naszą skażoną grzechem duszę. I Bóg też używa różnych bolesnych zmagań i problemów, a szczególnie cierpień wynikających z naszego naśladowania Pana Jezusa, które też są w Nowym Testamencie nazywane ogniem oczyszczającym naszą wiarę. Dzięki różnym doświadczeniom wychodzą na jaw z nas ukryte nieczystości, obce domieszki, które są usuwane w tym bolesnym procesie naszego oczyszczania. Jeśli bezbożny człowiek nie doświadczy zbawczej mocy Bożego roztapiającego ognia i oczyszczającego mydła, Czeka go trawiący ogień Bożego gniewu i Bożego sądu. Tak czy inaczej musimy znaleźć się w ogniu. Albo dzisiaj w ogniu oczyszczenia i zbawienia, albo w dniu sądu w ogniu wiecznego potępienia. Na koniec z czwartego rozdziału. w niektórych przekładach to są ostatnie wiersze trzeciego rozdziału. Czwarty rozdział od pierwszego wiersza, albo trzeci rozdział od dziewiętnastego. Oto bowiem nadchodzi dzień palący jak piec, a wszyscy pyszni i wszyscy czyniący niegodziwie będą jak ściernisko. I spali ich ten nadchodzący dzień, mówi jachwę zastępów,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 Jahwe, Zastępów. W pośród powszechnej obłudy i apatii pokolenia Malachiasza Bóg miał świętą resztkę, która wiernie szukała Boga i składała o Nim dobre świadectwo. O tym czytamy w trzecim rozdziale. O tym, jak rozmawiali między sobą ci, którzy bali się Jachwę. Trzeci rozdział, szesnasty wiersz, czytamy, że Jachwę to zobaczył i słyszał i napisano księgę wspomnień przed nim z powodu tych, którzy się boją Jachwę i rozmyślają o jego imieniu. Oni będą moimi, mówi Jachwę zastępów, w dniu, kiedy uczynię ich moją własnością. Zlituje się nad nimi, jak się lituje ojciec nad swoim synem, który mu służy. Wtedy zawrócicie i zobaczycie różnicę między sprawiedliwym i bezbożnym, między tym, który służy Bogu, i tym, który mu nie służy. Kochani, jakże praktyczne, jakże aktualne jest to poselstwo Malachiasza. Jego zakończenie wiąże tę ostatnią księgę z poprzedzającymi ją prorokami jak również z prawem Mojżesza, czyli w sumie z całym poselstwem tego, co my nazywamy Starym Testamentem. Zobaczcie ostatnie dwa wiersze. Pamiętajcie o prawie Mojżesza, mego sługi, które mu nadałem na chorebie dla całego Izraela oraz o ustawach i sądach. Oto poślę wam Eliasza, proroka, zanim przyjdzie ten wielki, i straszny dzień Jahwe. I zawróci serca ojców ku synom, a serca synów ku ich ojcom, abym gdy przyjdę nie obłożył ziemi klątwą. Ostatnie słowo Starego Testamentu to klątwa, przekleństwo. Niektórzy Żydzi słyszałem, że nie czyta, jak czytają tę księgę, to ten ostatni wiersz czytają, a potem wracają jeszcze raz do piątego. Nie chcą kończyć na tym słowie klątwa, przekleństwo i czytają znowu piąty wiersz, żeby zakończyć na słowie straszny dzień Jahwe. Poselstwo Malachiasza zawiera groźbę nadchodzącego sądu i klątwy dla wszystkich, którzy porzucają wiarę i społeczność Boga miłości, Boga sprawiedliwości. Którzy nie boją się Jego majestatu. I jak widzieliśmy pośród tych licznych napomnień i gruźb, znajdujemy też zapowiedź słońca sprawiedliwości, uzdrowienia, triumfu nad bezbożnymi, naprawienia najbliższych relacji. Dla tych wszystkich, którzy zważają na Boże prawo i pokładają ufność w Bożym posłańcu, nowego przymierza. Malachiarz, ktoś powiedział, jest jak późny wieczór, który kończy długi dzień i jest też porannym świtem, który zapowiada chwalebną przyszłość. Obyśmy mieli udział w tym drugim. Powstańmy do modlitwy. Panie, dziękujemy Ci za tę Księgę Starego Testamentu, to kolejne proroctwo, które nic nie straciło ze swej aktualności, którego słowa i dzisiaj są nam potrzebne, aby w naszych sercach nie było lekceważącego stosunku do Ciebie, abyśmy nie byli lekkomyślni, abyśmy nie byli frywolni, abyśmy nie lekceważyli powagi grzechu, powagi niewiary, powagi odstępstwa od Ciebie w jakiejkolwiek sferze naszego życia. Ale byśmy miłowali Ciebie, poznając Twoją miłość, abyśmy wiedzieli, jak bardzo nas umiłowałeś. Uczyniłeś dla nas daleko więcej, niż uczyniłeś wtedy dla swojego ludu Izraela. Posłałeś swojego Syna, aby umarł za nasz grzech, aby wykupił nas z wszelkiej nieprawości aby uczynił nas Twoim ludem wybranym, Twoją szczególną własnością, świętym kapłaństwem. Daj, Panie, byśmy składali Tobie miłe ofiary, przyjemne Tobie ofiary, żebyśmy nie obrażali Ciebie naszą religijnością, żebyśmy nie dopuścili do naszego życia i praktyki pustych jakichś obrzędów, pustej, bezdusznej religijności, pustej, powtarzanej bezmyślnie modlitwy, czy pieśni śpiewanych bez serca, czy jakiejkolwiek innej formy religijności, naszej ofiarności wymuszonej. Panie, zachowaj nas. Daj, by nasza pobożność była miła Tobie, żeby rozmyślania naszych serc, słowa naszych ust i nasze codzienne życie w domu, w pracy, na ulicy, gdziekolwiek jesteśmy chwaliło Ciebie, podobało się Tobie, było wyrazem naszej wiary w Ciebie, naszej miłości do Ciebie, naszego poznania Ciebie. Przemieniaj, przekształcaj nas, wybacz nam nasze odstępstwa i pomóż nam zawrócić, jeśli zboczyliśmy z Twej drogi. Pomóż nam bać się Ciebie we właściwy sposób. Tą, tym szacunkiem, jakiego jesteś godzien, tym uznaniem Ciebie za naszego Pana i Władcę. Daj, Panie, by nasze życie było życiem miłym Tobie, by nasza pobożność nie była wymuszona, ani fałszywa, ani pozorna, ale żeby była głęboka, żeby była prawdziwa, żeby było nasze uwielbienie w duchu i w prawdzie. Prosimy, zapieczętuj Twe słowo w naszych sercach, i pomóż nam być Jego wykonawcami. Prosimy o to wszystko w świętym imieniu naszego Pana i Zbawiciela. Amen. Amen. Zachęcam jeszcze bracia, siostry do modlitwy. Dzięki, Ojcze, za słowo Twoje, które dajesz nam, byśmy mogli nakarczyć i żeby to co wydajesz, żeby nie uleciało, żeby nie było tak, że wieczorem już zapomnimy co słuchaliśmy, ale niech to ten pokał prawdziwie nas wypełnia, nasyca i przynosi owoce w naszym życiu. Proszę na każdego z nas. Amen. Amen. Się tym, co masz dla swojego ludu, słowami napomnienia, ale też pociechy, radości. Dziękuję Ci za perspektywę, którą dlałeś do naszych serc, że pociągnąłeś nas do swojego Syna i naszego Pana. Dziękuję Ci Panie Jezu za krzyż ból wody, za Twoją świętą krew, za to, że dałeś, dałeś się tam zabić. I po to, żeby sprawiedliwość Twojego Ojca była nadal sprawiedliwa i żeby łaska była łaską. Dziękuję Ci. Dziękuję Ci za Twoje ofiarę na krzyżu I dziękuję Ci, że dajesz nam oczy, które widzą Twoje objawienie, Twoje obietnice. Dziękuję Ci, że możemy, możemy się nim cieszyć, możemy nad nimi rozmyślać, że one są dla nas błogosławieństwem, ociechą. Dziękuję Ci za Twoją mądrość. Dziękuję Ci, że możemy stawać przed Twoim świętym obliczem i przed świętym tronem, że możemy żyć tą perspektywą wieczną. Pomóż nam umniejszać się i abyś Ty stał się coraz większy w naszym życiu. Odcinaj, wycinaj to, co w naszym życiu nie jest Twoje, co jest niepotrzebne, co jest grzechem, co jest brudne. Wydawie, Panie mojej abyśmy mogli wejść życie do Twojego przybytu, dziękuję ci, ci, że jesteśmy ukryci w Chrystusie, że możemy żyć wdzięcznością do Ciebie, że możemy patrzeć na świętość i, i, i pragniemy tej świętości. Tej świętości którą, którą której nie chcesz, się ale Panie, te pragnienia wlałeś w nasze serca i przy nas Panie tymi pragnieniami funkcjonować, tak żyć, abyś się ratować z naszego życia. Żeby Twoje serce nie bolało nad, nad nami. Dziękuję Ci. Dziękuję Ci że w imieniu Jezusa Chrystusa i Bogusławie, też to miejsce. Dziękuję Ci, że, że są w tym miejscu ludzie, którzy trwają. Mówię ci stało do serca, że będą płatności twoich dzieci. Siądźmy jeszcze bracia siostry na sekundkę, będziemy wspominać pamiątkę, będziemy wspominać nie pamiątkę, tylko to, co Pan Jezus uczynił na Krzyżu dzisiaj i chciałem tylko się tak podzielić króciutko pobudzony tym, co brat mówił, że jesteśmy, że to, co wspominamy Słuchajcie, jest oparte na lepszych obietnicach. Na lepszych obietnicach. Niż to, co przeżywał Malachiasz prorocy, to, co było w Starym Testamencie. Dlatego to się zakończyło słowami o tym potępieniu, że nie Ziemię. Gdyby nie, gdyby nie przyszedł, to tak by właśnie się stało. To stare przymierze, ono by się tak skończyło. Gdybyśmy jakby próbowali w nim trwać. Widzieliśmy to w Izraelu i dlatego jest, wiecie, lepsza obietnica. To, co dzisiaj wspominamy, to nowe przymierze jest oparte na lepszej obietnicy. A dlaczego? Bo gdyby, tu przeczytam z Hebrajczyków z ósmego, bo gdyby to pierwsze było nienaganne, to nie szukano by miejsca na drugie, na drugie. Obwiniając ich bowiem mówi, oto nadchodzą dni, mówi Pan, gdy zawrę z domem Izraela i z domem Judy ostatecznie nowe przymierze. Nie według przymierza, które uczyniłem z ich ojcami w dniu, gdy ująłem ich za rękę, aby wyprowadzić ich z ziemi egipskiej, gdyż oni nie wytrwali w moim przymierzu, ja ich zlekceważyłem, mówi Pan. Nie wytrwali. Bo takie jest przymierze, które ustanowię z domem Izraela w owych dniach, mówi Pan prawa moje włożę w ich umysły i wypiszę je na ich sercach i będą im Bogiem, będę im Bogiem, a oni będą mi ludem. I nikt nie będzie uczył swego bliźniego i nikt swojego brata mówiąc poznaj Pana. Wszyscy bowiem mnie poznają od najmniejszego z nich aż do największego z nich. Bo miłosierny będę dla ich nieprawości, a ich grzechów i bezprawia nie wspomnę więcej a gdy mówi nowe, uznaje pierwsze za przestarzałe, a to, co jest uznane za przestarzałe i traci swoją ważność, bliskie jest zaniku. Jest to dobra nowina, słuchajcie, i to jest, moje myśli szły w stronę krzyża, że właśnie tu jest ta różnica między tym, co stare, a tym, co nowe, że my dzisiaj jesteśmy powołani i zachęceni do tego, żeby mieć społeczność ze Zbawicielem i On w nas będzie czynił te nowe rzeczy. Nie próbujemy już chyba się, wiecie, uczynkami spodobać Bogu. Gdy tu jest pytanie, kto się ostoi, gdy On przyjdzie, to jak czytamy Psalm 50, widzimy, że przychodzi Bóg na sąd, wzywa tych, którzy są pod Jego przymierzem, pod Jego czystą tą ofiarą i mówi, to są moje dzieci. Ale wzywa też drugich, tych, którzy też się powołują na to przymierze, ale mówi, nie, no ja ich z nimi nie mam, nigdy nic nie miałem wspólnego, bo oni idą, wiecie, za swoimi porządliwościami, za swoim uczynkiem. To ich wyznanie tego przymierza, ta wiara w to przymierze nie zrobiła tej zmiany w ich życiu, tej, której, tej do której się przecież zachęcamy. I jestem święcie przekonany, że to wypływa tylko i wyłącznie z tego bliskiego obcowania z Chrystusem. Nie da rady się zmusić do tego, żeby, Bożego, żeby Boże prawo, wiecie, Przestrzegać i tym się Bogu spodobać. To tak nie działa. To tak nie działa i to przynosi zgubę i śmierć. Takie, jakby przypodobanie się Bogu. Więc do tego się zachęcajmy, słuchajcie. To jest zachęta też do mojego życia. Tak pragnę żyć. Widzę jeszcze dużo, wiecie, rzeczy do zmiany, i, i tylko tam upatruję nadziei. Więc, gdy będziemy brać ten kielich, ten chleb, to właśnie to wspominajmy. To wspominajmy, że ta zasłona pękła na krzyżu. Bóg nam dał, dał nam możliwość wejścia do miejsca najświętszego, aby tam no, mieć udział z Nim. W starym tego nie było, a w nowym to jest. I to wspominajmy. To... Amen. Kto to przeżył i kto jest jakby uczestnikiem właśnie tego, ma to w sercu, tą wiarę, jest właśnie zaproszony do tego, żeby uczestniczyć w tym teraz chlebie, w tym wspominaniu dzieła Pana Jezusa, więc powstańmy, módlmy się. Panie, dzięki Ci. Dzięki, Panie, że powołałeś, Panie, swój lud, że dałeś samego siebie, że, Panie, przez ducha Twojego, Panie, Ty prostujesz też myślenie, Panie, dzieci Twoje, że prostujesz drogi nasze, Panie, że możemy mieć tak to zrozumienie, czym jest, Panie, spożywać Twoje ciało i pić Twoją krew, Panie. Daj jeszcze głębsze zrozumienie tych rzeczy, Panie, bo Ty mówiłeś, że każdy, kto chce żyć, Panie, to właśnie w taki sposób ma żyć, Panie, mając tą intymną, głęboką więź z Tobą, Panie. Chcę Ci dziękować, że to umożliwiłeś, Panie, że dałeś to nowe, ostateczne przymierze, Panie, że nie będzie już innego, że, Panie, Ty wrócisz też na ten świat już nie z powodu grzechu, Panie, ale aby rozsądzić, Panie, aby zapanować, aby wszystko zostało objawione, Panie. Pobłogosław, Panie, ten chleb. Błogosław nas, Panie, abyśmy szukali Ciebie, Panie. I dożywali tej wolności, Panie, do której powołałeś swoje dzieci. Amen. Amen. Panie, dziękujemy za nowe przymierze w Twojej krwi. Dziękujemy, że Ty jesteś ziszczeniem tych wszystkich proroczych zapowiedzi, że bez Ciebie prawo i prorocy nie mieliby żadnej zbawczej mocy. To zbawienie jest tylko w Tobie. Nie ma żadnego innego imienia dane ludziom, danego ludziom, przez które mogliby być zbawieni jedynie w Tobie i w tym, co Ty uczyniłeś na krzyżu Golgoty, wydając siebie za nas, przelewając tam swoją czystą, drogocenną krew. Możesz nas przywieźć do Boga, możesz nas usprawiedliwić, możesz nas uświęcić, możesz nas stawić przed obliczem Boga bez skazy, zmazy, czegokolwiek w tym rodzaju, nie wspominając naszych grzechów i przewinień, ale uwalniając nas od nich wszystkich przez moc Twojego cierpienia, Twojej śmierci, Twojej ofiary, która złożona na Golgocie raz na zawsze skutecznie czyni doskonałymi tych, którzy przez wiarę w Ciebie zbliżają się do Boga. Wielbimy Cię za Twoje dzieło i prosimy, byś pobłogosławił ten chleb, ten kielich i dał nam z radością, z wdzięcznością, z uwielbieniem w godny sposób jeść z tego chleba i pić z tego kielicha Świadomi, że w całej naszej niedoskonałości jesteśmy okryci Twoją sprawiedliwością, okryci Twoim dziełem, przyjęci przez Ciebie, umiłowani przez Ciebie. Wielbimy Ciebie, Panie, za to i daj nam się w tym radować i weselić i tak żyć, żyć w świadomości Twojej niezłomnej miłości, od której nic nas nie może odłączyć. Żyć w radości zbawienia, którego jesteś sprawcą i dokończycielem, tak jak jesteś sprawcą i dokończycielem naszej wiary. Daj nam, Panie, radować się w Tobie i z miłością służyć Tobie, z tą właściwą bojaźnią w naszych sercach. Po Pobłogosław każdego brata, siostrę, nas wszystkich, którzy będziemy jeść z tego chleba i pić z tego kielicha. I przemawiaj też do serc tych wszystkich, którzy z różnych przyczyn jeszcze się wstrzymują. Daj łaskę, przyjść do Ciebie, oddać się Tobie, zaufać Tobie, doświadczyć tej radości zbawienia, radości oczyszczenia, radości nowego życia i nadziei zmartwychwstania i wieczności z Tobą w Twoim Królestwie. Uwielbiamy Ciebie, wielki Zbawiciel. Amen. Amen. Zapraszamy bracia i siostry do tego stołu. Będziemy podawali chleb, kielich. Jeśli ktoś chce Pić z kieliszków. W pierwszej kolejności będziemy przelewać do tych kieliszków. Jeśli ktoś chce pić z kielicha, zapraszamy w drugiej kolejności. Usiądźmy, proszę, bracia siostry. Jakieś ogłoszenia, informacje, pozdrowienia? Bardzo proszę. Dajcie chwała Panu. E, tylko krótko chcę powiedzieć, że e, jak niektórzy z Was może pamiętacie, zapraszaliśmy Was na taki zjazd na Mazurach. No to Bóg tak to sprawił, że tam nie udało nam się spotkać i wszyscy te bracia i siostry, które mieli spotkać się tam z nami, to przyjechali właśnie tutaj. Także w ich imieniu też pozdrawiam Was. Może ktoś z nich będzie chciał coś krótko powiedzieć, ale jak widzicie te takie obce trochę twarzy, to nasze bracia i siostry z całej Polski. Nie ma ich dużo, ale mówiłem, to będzie taki mały, mały zjazd. Także chwała Panu, że nas tutaj do Was sprowadził i bardzo cieszymy się, że możemy z nimi i z Wami być. To tak tylko krótko powiem jeszcze o nich, to dla mnie ich bardzo cenię, tych braci i sióstr, bo oni tak jak ja i moja rodzina też przeszli przez takie ciężkie przeżycie, z, już nie będę wchodzić w szczegóły, ale tak zaufaliśmy człowiekowi zamiast Panu i tak Pan nas z tego wyprowadził tak samo też ich, dlatego ich bardzo cenię i to bardzo szczerze bracie i siostry i zachęcam Was też po, do, do kontaktu z nimi, bo to bardzo naprawdę, bardzo szczerze bracia i siostry, no. Także dzięki. Ja byłem w pozdrawiam Dziękujemy. Ktoś jeszcze, bracia siostry? Za chwilę. Dziękujemy bardzo. Dwa ogłoszenia. Ja mam pierwsze, to dotyczące naszego braterskiego spotkania w najbliższą sobotę. Wszystkich braci tutaj w społeczności, którzy mają na sercu dobro naszego zboru, którzy chcą angażować się w życie i służbę naszej społeczności, zapraszam na godzinę 15. Będziemy rozmawiać, jak zawsze, o ważnych sprawach, modlić się, szukać tego, co Boże, szukać jedności wśród nas i też wzajemnie się zachęcać do dobrych dzieł, do których Bóg nas powołał. A druga rzecz jest związana troszeczkę pośrednio z tym, co Iwan mówił i zawsze pojawia się dylemat właśnie, czy wymieniać nazwiska tych ludzi, którzy działają dzisiaj w naszym kraju w różnych tak zwanych kościołach, parakościelnych, jakichś organizacjach. W internecie mają swoje strony, mają swoje kazania, upowszechniają niektóre w ramach jakiejś denominacji, niektóre poza denominacją w jakichś, wiadomo, niezidentyfikowanych społecznościach, a czasami bez żadnych społeczności, więc jest tego dużo. I kiedy słyszymy, natrafiamy na takie właśnie przedziwne jakieś nauczania, czy co gorsza, wpakujemy się w taką społeczność, gdzie na początku wszystko tak ładnie, biblijnie wygląda, a później się okazuje, że to gdzieś człowiek jest w centrum, że jakieś, jakieś ludzkie ambicje, pieniądze, różne rzeczy kierują, motywują ludzi. I jest to no, czasami dramat ludzi, czasami lat spędzony w takich miejscach i, i problemów rodzinnych, problemów duchowych, problemów życiowych i pojawia się dylemat, co z tym robić, jak do tego się odnosić, czy właśnie publicznie wymieniać z nazwiska tych wszystkich ludzi, tych wszystkich, te grupy, te, te miejsca, gdzie płynie to zagrożenie. Tutaj jest zawsze jakiś dylemat, bo... Z jednej strony nie chcemy być tymi, wiecie, stojącymi z boku krytykami, którzy wykazują innym błędy, kiedy sami też nie jesteśmy doskonali. A z drugiej strony no, jest potrzeba ostrzegania braci, sióstr, żeby nie tracili czasu na słuchanie tego, co nie buduje tak naprawdę, co zwodzi czasami, co miesza w głowach. Ja wczoraj tutaj... Jeden z braci z naszej społeczności przesłał mi kazanie jednego też znanego internetowego kaznodziei, nie tak daleko od nas mieszkającego, który no po prostu mieszał przeokrutnie. I tak się zastanawiałem, co z tym zrobić. Znaczy oczywiście zadzwoniłem do, do tego brata, zadzwoniłem do siostry, która mu to przesłała z naszego zboru. Zadzwoniłem do kolejnego brata, który wiem, że też go kiedyś słuchał. Miałem o nim lepsze mniemanie, myślałem, że to nie jest taki pomieszany człowiek, ale widzę, że no to, co tam wysłuchałem w tym pseudokazaniu, to był po prostu jakiś dramat wczytywania w Boże Słowo swoich pomysłów, swoich idei. To popularne kaznodzieja, denominacyjny w pewnej denominacji w naszym kraju. I, i, no I sobie myślę, co z tym robić, jak, jak w ogóle się tym, z tym uporać, więc może na braterskim o tym porozmawiamy, jak w ogóle podchodzić do tego, czy to w ogóle wspominać, czy pomijać to milczeniem, czy... Yy, ostrzegać. No, z jednej strony chciałoby się ostrzec, bo jeśli ktoś z Was go słucha i tak jak tam ci, którzy komentują pod tym kazaniem, chwała Bogu bracie, jakie wspaniałe kazanie, jakie tutaj yy, zdrowa nauka wreszcie na temat yy, ten, który poruszasz, no to sobie myślę, czy ci ludzie nie czytają Biblii, czy są właśnie tak wpatrzeni w tego człowieka, czy z takim jakimś yy, bezkrytycznym sercem słuchają tego Myślę, że bracia, siostry, kiedy trafiacie na jakieś rewelacje w internecie, naprawdę wiecie, jesteście poruszeni, wow, co za rewelacja, co za wspaniała rzecz, zachęcam was, żebyście o tym powiedzieli w zborze, publicznie, albo żebyście zaufanych braci, siostry spytali, zanim to rozoślecie komuś dalej, zanim to komuś polecicie, bo czasami, no nie wiem, z jakiego powodu zdarza nam się po prostu przegapić, jakieś poważne błędy, poważne odstępstwo od, od prawdy Bożego Słowa. I dzisiaj właśnie przez to, że każdy z nas może sobie włączyć wszystko w internecie i, i słuchać kogokolwiek, z jednej strony możemy być ubłogosławieni tymi dobrymi nauczaniami, braćmi z innych społeczności, a z drugiej strony niestety możemy stać się ofiarami, tych różnych pseudo-bożych proroków, kaznodziejów i innych apostołów, którzy po prostu nie są bożymi sługami, albo są ludźmi, którzy się pogubili i, i pogubili się w swojej nauce. Więc zachęcam Was, bracia i siostry, żebyście naprawdę konsult konsultowali jakieś rewelacyjne rzeczy z internetu z braćmi, siostrami w lokalnej społeczności, zanim zaczniecie to rozsyłać, szczególnie młodym wierze, żeby im nie namieszać w głowach i, i nie zaszkodzić im w dobrej chęci. Tak jak ta siostra, jak się okazało, sama nie posłuchała tego, ktoś jej to przesłał, ona tego nie posłuchała i posłała dalej. Po prostu. Chciała dobrze, a, a wyszło tak, jak wyszło, ale może dobrze, że tak wyszło, bo przynajmniej wyszło na jaw i jakby gdzieś kolejna osoba jest na czarnej liście. Ale no, przykre to, przykre, że tak to wygląda. I Ades jeszcze chciał coś powiedzieć. Postaram się krótko, bo czas sensowny. I powiedziałeś o ofiarności o badaniu naszego serca w kwestii właśnie ofiarności. I w głównej mierze dotyczy to kwestii finansów, zasobów finansowych i dzielenia się nimi. I tak to myślę, że rozumiemy i słusznie. Ale tak pomyślałem, żeby dopowiedzieć to, że może są osoby, które myślą o sobie, ja nie mam zasobów finansowych i może, taka osoba mogłaby czuć się winna, że no ja nie, nie jestem ofiarna, bo, bo, bo nie mam tych pieniędzy po prostu, żeby być tą ofiarną osobą. Gdyby tak to tylko rozumieć, dlatego chciałem powiedzieć, że... Chociaż ciekawy temat był z tymi, którzy sami byli w ubóstwie, a jeszcze w tym ubóstwie byli gotowi coś wysupać. Ale to, to nie teraz nie o tym chcę powiedzieć, tylko o tym, że jeśli nie możemy finansami się podzielić, to mamy inne rzeczy, tak? mamy swój czas, mamy swoją gotowość do pomocy różne, na różne sposoby. Także. Badajmy nasze serca, czy jesteśmy ofiarni, ale niekoniecznie, jeśli nie mamy środków właśnie w, kwestii, w kwestiach tych finansowych. I jeszcze, wybaczcie, że, że tak, bo nie byłoby dobrze, żeby to, co było powiedziane, tu wszystko, żeby to nam jakoś nam umknęło. Dlatego ja pozwolę sobie, kto będzie chciał skorzystać, to skorzysta, takie zadanie domowe zadać, żebyśmy... To, co dzisiaj było tu mówione, wrócili do tego, czy po południu, czy wieczorem, znaleźli sobie czas, czy w gronie rodziny, czy samemu, jak jesteśmy sami tutaj, i wrócili do, do tych myśli, tak? Nazwali to, to, co było powiedziane, zobaczyli siebie w świetle, żeby tak naprawdę wrócić, przetrawić to i skorzystać, bo. Może się zdarzyć, że, że zapomnimy o tym iż wieczorem już po prostu i już wieczorem uleciało. I drugie zadanie domowe, które będę chciał zadać i, będzie po tym, co teraz powiem. I, gdybyśmy wypisali sobie motta, które nam przyświecają jako naszej społeczności, to jednym z takich ważniejszych byłoby Miłość braterska. To nam przyświeca, i o tym mówimy, i to staramy się praktykować. I są różne. Mamy różnych przeciwników na tej drodze. Miłowania się nawzajem w taki prawdziwy sposób. Nie tylko słowami. I pomyślałem, żeby o tym powiedzieć, bo jest to coś, co wydaje się ciągle jeszcze jest jakąś słabością w naszym życiu. Myślę o mówieniu o braciach i siostrach innym braciom i siostrom. I teraz tak, w dużym skrócie, to, to nie jest cały, że tak powiem, wykład czy kazanie, ale jeżeli chcemy powiedzieć o drugim bracie albo siostrze, coś pozytywnego, coś co wywyższa tego brata, co je, mówienie o tym jest wyraźnie z tego płynie zachęta. Taki, jak to powiedzieć, jest to w takim dobrym, w dobrym tonie, w dobrym klimacie, to nie szczędźmy tego, tak? Ale jeżeli są to sprawy, które mówią o jakichś słabościach tej osoby, tego brata, siostry, o, o jakimś błędzie, który popełnił, to Naprawdę trzy razy się zastanówmy, zanim innemu bratu czy siostrze o tym powiemy. Bo czasami jest taka potrzeba, żeby, żeby powiedzieć o jakiejś sprawie, tak? ale to naprawdę trzeba być bardzo, bardzo ostrożnym, żeby to nie było zakwalifikowane do plotkarstwa. Pomyślałem o takim obrazie palenia papierosów. Gdy palimy papierosa, to, to sami siebie zatruwamy. Jak ktoś jeszcze w naszym towarzystwie jest, to jeszcze ten dym jego zatruwa. I, i co jest, co jest y, y, y, sposobem pozbycia się tego? Po prostu wyrzucamy i nie wracamy do tego, tak? nie chcemy się zatruwać. I tak sobie myślę, że y, Gdyby przyszło nam do głowy taka myśl, taki jakiś, nie wiem, sumienie czy jakiś taki głos się pojawi, że to, co w tym momencie robię, jest jakimś właśnie plotkarstwem, to ugryźmy się w język albo powiedzmy, nie, może nie, nie rozmawiajmy o tym bracie albo o tej siostrze, bo to lepiej by było, żeby to było w jego obecności. Albo no, upewnijmy się, że to jest naprawdę ku dobremu. i to, co chciałem, używając tego obrazu, tego papierosa, po prostu wyrzućmy to z naszego życia. Wszelkie plotkarstwo, także to jest drugie zadanie domowe. Zastanówmy się, jak to jest w naszym życiu, jaki mamy do tego stosunek, bo może wszystko jest ok. Może nie mamy absolutnie z tym problemu, tak? ale jeżeli mamy z tym problem, to potraktujmy to jako tego śmierdzącego papierosa i wyrzućmy. Pani bracia i siostry, tam w drugim pomieszczeniu już są herbatki, kawka, ciasteczka, różne inne smakołyki. Zachęcam do dalszej społeczności przy tych wszystkich wystawionych tam zachętach smakołykowych, a również gdzie indziej, jak to chce. Niech nas wszystkich Pan błogosławi. Amen.